Zagadka piętnasta. Czyli kto ukradł rower detektywa Pozytywki? Mimo, że wiele osób, głównie dzieci zresztą, twierdzi, iż detektyw Pozytywka jest najlepszym detektywem na świecie, to niektórych zagadek nawet on nie potrafi rozwikłać. Jakich? O, różnych. Ostatnio na przykład detektyw Pozytywka nijak nie może zrozumieć, skąd się wzięły pieniądze na jego koncie. Nie było ich, a są. No, oczywiście jest to jeden z tych problemów, przed którymi detektyw Pozytywka chciałby stawać jak najczęściej. Ale zagadka pozostaje zagadką. Niespodziewany przypływ gotówki, nie tak dużej zresztą, pozwolił detektywowi Pozytywce zrealizować jedno z jego najdawniejszych marzeń. Otóż detektyw Pozytywka od zawsze chciał mieć rower. Nie samochód, nie pociąg, tylko rower. Jako dziecko miał jeden, ale nigdy nie posiadał roweru, będąc już detektywem. Wyobrażał sobie często, że jedzie rowerem na spotkanie z jakąś tajemnicą i wizja ta wprawiała go w niekłamany zachwyt. A teraz wyobrażenie miało stać się rzeczywistością. Cóż za radość! Pieniędzy na koncie nie było na tyle dużo, by starczyło na nowy rower, ale zdaniem detektywa Pozytywki to nawet lepiej. Stare, używane rowery jeżdżą lepiej niż nowe, bo jeździć już umieją. Wkrótce detektyw Pozytywka wypatrzył rower marzeń na targu staroci. Po czym poznał, że jest to rower marzeń? Po dzwonku. Przykręcony do kierownicy dzwonek był wielki jak talerz. I to właśnie urzekło detektywa Pozytywkę. W ogóle rower sprawiał dość dziwaczne wrażenie. W każdym razie w niczym nie przypominał nowoczesnych rowerów. Jakich na ulicach teraz wiele. Co oczywiście przemawiało na jego korzyść. Detektyw Pozytywka zawsze pragnął mieć rower, który zwraca na siebie uwagę. A ten zwracał. Gdyby nie zwracał na siebie uwagi, detektyw Pozytywka nie zwróciłby na niego uwagi. A zwrócił. Można więc podejrzewać, że i inni zwrócą uwagę. Tym bardziej, że nikt roweru od dawna nie oliwił i podczas jazdy słychać było przeraźliwe piszczenie. Detektyw Pozytywka był tym piszczeniem zachwycony. Czuł się, jakby jechał na sygnale. Rower zwracał na siebie uwagę i to już z daleka. Gdy detektyw Pozytywka wjechał nim na podwórze, Wybuchła sensacja. Wszyscy przychodzili obejrzeć pojazd detektywa Pozytywki. Oglądali, cmokali, liczyli przerzutki, doliczyli się dwóch. Sprawdzali hamulce, czyli głównie podeszwy butów detektywa Pozytywki. Zastanawiali się, jak naprawić przednią lampkę. Detektyw Pozytywka twierdził, że zastąpi ją świecznikiem. Siadali na bagażniku, podnosili tylne koło i kręcili pedałami, ostukiwali rdzę z łańcucha i każdy głośno detektywowi pozytywce gratulował. Każdy, z wyjątkiem detektywa martwiaka. Martwiak przyglądał się zamieszaniu na podwórzu z mieszaniną pogardy i politowania. On także marzył o pojeździe, ale nie takim. Chciał mieć BMW, czarne, sportowe BMW, którym mógłby wyprzedzić wszystkie rowery i samochody świata. Cóż, kiedy na razie miał zepsutego, stojącego w garażu Fiata Cinquecento i nic nie zapowiadało, że w najbliższym czasie znajdzie fundusze choćby na jego naprawę. W życiu detektywa pozytywki nastała nowa era. Era dwóch kółek. Każdego dnia podwijał nogawki spodni, żeby nie wkręciły się w łańcuch, a potem ruszał na objazd swego rewiru, jak nazywał kilka okolicznych ulic, park i bazarek. Pozdrawiał znajomych, robił srogą minę na widok powarkujących psów, przyglądał się chuliganom, którzy chichotali, widząc rower detektywa Pozytywki, i w ogóle z upodobaniem oddawał się rowerowemu nałogowi. Oczywiście w agencji różowe okulary było zbyt mało miejsca, żeby trzymać tam rower. Poza tym wnoszenie go na piąte piętro przekraczało możliwości detektywa Pozytywki. Z problemem tym jednak pomógł uporać się naszemu bohaterowi pan Mietek, dozorca. Panie Pozytywka powiedział, niech pan go przypina do poręczy schodów na parterze. — Jak to przypina? — zdumiał się detektyw Pozytywka. — No, jak to, jak to? — tym razem zdumiał się pan Mietek. — Detektywowi nie muszę chyba tłumaczyć, że na świecie są złodzieje. — Hm o tym detektyw Pozytywka nie pomyślał. Samo wyobrażenie, że ktoś mógłby ukraść jego ukochany rower, napełniło detektywa Pozytywkę lękiem. Co prawda zdaniem Zuzi i Dominika nikt nie byłby aż tak głupi, żeby kraść rower właśnie detektywowi, ale detektyw Pozytywka postanowił tak na wszelki wypadek rower zabezpieczyć. Kupił gruby sznurek i przywiązywał nim rower za każdym razem, gdy wracał z podróży. – Nie byłoby lepiej kupić takie specjalne zapięcie do rowerów? – zapytał Dominik. – No, nie przesadzajmy – odpowiedział detektyw Pozytywka. Parę dni później okazało się, że Dominik jednak nie przesadzał. Dzień zaczął się jak zwykle, czyli od wschodu słońca. A i potem wszystko przebiegało zgodnie z normą. Dzieci bawiły się na placu zabaw, ich mamy przymykały oczy i próbowały opalić twarze, pani Majewska podlewała kwiatki na balkonie, martwiak swoim zwyczajem siedział na ławce w samych gaciach i zszywał nogawkę spodni, pan Mietek zamiatał podwórze, Sroki hałasowały, psy szczekały, koty miałczały. I wszystko było tak, jak być powinno. Z jednym wyjątkiem. Tam, gdzie detektyw Pozytywka spodziewał się znaleźć swój rower, nie było nic poza przeciętym sznurkiem. Złodzieje! wrzasnął detektyw Pozytywka i wybiegł na podwórze. Jeśli jednak spodziewał się zobaczyć gdzieś za drzewem przyczajonego złodzieja na rowerze, to był w grubym błędzie. — Godzinę temu jeszcze tu stał! — wymamrotał zdumiony pan Mietek. — A mówiłem? — zapytał z goryczą Dominik. — Tylko, że dziecka to nikt nie słucha. Detektyw Pozytywka z bólem, ale musiał przyznać mu rację. Nie było jednak czasu na rozpaczanie. Instynkt detektywa podpowiadał mu, że złodziej nie może być daleko Że rozwiązanie zagadki jest na wyciągnięcie ręki Zmarszczył brwi i zaczął chodzić po podwórzu Tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem Przecież tu pan roweru nie znajdzie, zdenerwował się Dominik Trzeba iść na bazarek, może złodziej chce go sprzedać Albo do parku, poparła brata Zuzia Może rower leży ukryty w krzakach jednak detektyw Pozytywka tylko przytknął palec do ust i powiedział „Psst”. Dzieciaki umilkły. Patrzyły na niego z mieszaniną podziwu i współczucia. Kto mógł to zrobić? I wtedy... Dzwonię na policję, powiedział detektyw Pozytywka, stając przed martwiakiem. Wstyd. Detektyw złodziejem. Masz pan dowód? Warknął martwiak, urywając nitkę, którą zszywał spodnie. Za takie oskarżenia można podać do sądu. Proszę bardzo, powiedział spokojnie detektyw Pozytywka. Jeśli nie mam racji, oficjalnie pana przeproszę i zamknę różowe okulary. Na podwórzu zaległa cisza. Dzieci znieruchomiały. Opalające się mamy spojrzały na detektywa Pozytywkę ze zdumieniem. Panu Mietkowi wypadła miotła z ręki. Kamienica? Bez różowych okularów? To już nigdy nie będzie ta sama kamienica. Zamknie pan różowe okulary? Uśmiechnął się martwiak. Okej, OK, wchodzę w to. Kwadrans później na podwórze wkroczyli trzej policjanci. Który z panów nas wzywał? Zapytał jeden z nich. Ja, odezwał się detektyw pozytywka. Co się stało? Detektyw pozytywka szepnął mu coś na ucho. Policjant spojrzał na martwiaka, który wciągał właśnie spodnie i uśmiechał się ironicznie. No dobrze, powiedział po chwili policjant i stanął przed martwiakiem. Może nam pan pokazać swoje biuro? A masz pan nakaz rewizji? Warknął martwiak. Nie mam. Ale skoro jest pan niewi. A, dobra, przerwał mu martwiak. Właś pan! Detektywa pozytywkę zatkało. Spodziewał się, że martwiak będzie robił wszystko, żeby nie wpuścić nikogo do piwnicy. A tu proszę, czyżby był jednak niewinny? Zaraz, zaraz, coś tu się nie zgadza. Detektyw Pozytywka zaczął główkować gorączkowo. Jeżeli martwiak ukradł rower, to... no tak. Wszystko jasne. Stop! krzyknął detektyw Pozytywka. Tam nic nie ma! Trzeba przeszukać... Garaż! Garaż? Policjant spojrzał na martwiaka, który pobladł wyraźnie. Tak, garaż, potwierdził detektyw Pozytywka. Tu niedaleko jest garaż, w którym pan martwiak trzyma swoje cento. I mój rower zapewne. Nieprawda! Wrzasnął martwiak i zaczął wycofywać się w stronę bramy. Towariat, ale nim zdołał rzucić się do ucieczki, zastąpili mu drogę dwaj pozostali policjanci. "Jeden z nas straci dziś prawo do prowadzenia agencji detektywistycznej", powiedział detektyw pozytywka. "Jestem pewien, że to nie będę ja". A potem uśmiechnął się do przestraszonych dzieci. Do zaaferowanego pana Mietka, do pani Ryczaj, która wróciła właśnie ze szkoły, do pani Majewskiej, która stała w oknie z konewką w ręku, do siedzących wokół piaskownicy mam. Uśmiechnął się do nich promiennie i we wszystkich wstąpiła nadzieja. Tak, detektyw Pozytywka nie mógł się mylić. Przecież to najlepszy detektyw na świecie. Detektyw Pozytywka nie mylił się. W garażu martwiaka znaleziono rower. Jak myślisz, dlaczego detektyw Pozytywka podejrzewał właśnie martwiaka? I dlaczego doszedł w pewnym momencie do wniosku, że jeżeli martwiak rzeczywiście ukradł rower, to ukrył go nie w biurze, tylko w garażu?